I do dzisiaj z trudem przyjmuję, że mamy taką rzeczywistość, ponieważ ona wyrasta poza poza to, mm. co w normalny prawnik, jakoś tam doświadczony jednak w stosowaniu prawa, może sobie wyobrazić. To jest sytuacja, która ja wiele razy ją w ten sposób określałem, jako bezprecedensowa, to znaczy że rzeczywiście nie ma porównywalnych sytuacji w żadnym innym demokratycznym państwie Unii Europejskiej na przykład. My jesteśmy pionierami niestety akurat w sferze czysto negatywnej w tej sprawie. I prawdę mówiąc 12 lat temu, czy kilkanaście lat temu, jeszcze w czasach, kiedy funkcjonował normalny Trybunał Konstytucyjny, kiedy ja, ja miałem tam zaszczyt być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to... Byłem bardzo przekonany, że mamy tak silne, doskonałe gwarancje konstytucyjne, tak dobrze skonstruowany system ustrojowy, że są mocne trzymania, mówiąc kolokwialnie, tego systemu, które praktycznie rzecz biorąc czynią niemożliwym tworzenie jakiejś takiej właśnie sytuacji, gdzie nagle jeden z segmentów władzy chciałby powiedzieć nie, ja się nie zgadzam i zaczął działać przeciwko konstytucji. Potem niestety, no, to, to, się, to się zaczęło dziać już bardzo wyraźnie tak mniej więcej 10 lat temu. Zaczęły się dziać te wszystkie niepokojące sytuacje. No, rozpoczęło się, jak wszyscy wiemy od tego słynnego odmówienia przez pana prezydenta Dudę przyjęcia ślubowania trzech prawidłowo wybranych sędziów. I tu się zaczęła ta długa historia mm. pełna dramatów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, które trwa do dzisiaj tak naprawdę. Dzisiaj jesteśmy także ofiarami tamtych wydarzeń. Do dzisiaj. Pamiętajmy, że ciągle mm. mamy w Trybunale Konstytucyjnym tak zwanych sędziów dublerów. Ale wtedy, już pamiętam, w 2000 to było mniej więcej tak w 2007 roku. Ukonstytuował się też na nowo tak zwany DIP, Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Złożony z zacnych ludzi, którzy mieli sporą wrażliwość społeczną, ale też, też dobre rozumienie prawa. Tam między innymi wśród członków dip był, no obok oczywiście legendarnego założyciela tego pierwszego dip Stefana Bratkowskiego, to jeszcze Andrzej Sol, występień. Wiktor Siatyński wtedy, profesor Jan Woleński. Bardzo, bardzo ciekawe towarzystwo i muszę powiedzieć, że my wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat tego, co się dzieje w Polsce. Wtedy zapalały się lampki mhm. na czerwono. Lampki alarmowe, że coś dzieje się bardzo niedobrego. Notabene już wtedy, o czym już nikt dzisiaj nie pamięta, ale ja mam materiały z tamtego czasu. Doświadczenie i przyszłość przygotowało projekt reformy konstytucyjnej. Mhm. Drobnej, ale bardzo istotnej. W kilku sprawach wskazujących, nie chodzi o to, że jak ja chciałbym dzisiaj postulować zmianę konstytucji, to nie jest ten czas, ani pomysły na to, by reformować konstytucję. Nie ma, nie ma do tego, jak powiadają konstytucjonaliści, dobrego momentu konstytucyjnego. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że sama idea została wtedy bardzo wyraźnie zwerbalizowana. Chodziło o ideę tworzenia systemu, który zawierałby mocniejsze gwarancje utrzymywania się równowagi władz, systemu checks and balances, pomiędzy poszczególnymi władzami, a zwłaszcza zapobieżenie temu, by ten system ewoluował w kierunku silnej władzy prezydenckiej, która polegałaby na tym, że prezydent dominowałby całkowicie nad innymi instytucjami. My pod tym względem badaliśmy mechanizmy konstytucyjne i w tym, mhm. tymże dokumencie, który doświadczenie przyszłość wypracowało, była też taka cała precyzyjnie sformowana propozycja dotycząca weta prezydenckiego. Ponieważ wtedy, już wtedy pojawiały się ogromne wątpliwości, czy ta formuła weta, która jest w konstytucji, czy ona pozwala na to, by zachowywać odpowiednią mhm. równowagę władz, mhm. żeby utrzymać to, co jest jednak właściwe dla systemu parlamentarno-gabinetowego, gdzie jednak te funkcje pomiędzy władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą są dość jasno rozdzielone. Jest dość wyraźna linia demarkacyjna. A tym, co mamy do czynienia na tle polskiej konstytucji, kiedy prezydent dysponujący prawem weta może paraliżować praktycznie władzę ustawodawczą. I to dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, jak tego rodzaju mechanizm może być niezwykle niebezpieczny dla równowagi. Jak może podważać w istocie rzeczy zupełnie fundamentalne funkcje jednej z władz, zwłaszcza z władzy ustawodawczej. No bo cóż się dzieje? Dzisiaj mamy do czynienia z parlamentem, który ma szeroką legitymację demokratyczną, który, jeżeli już mówimy o statystyce ma silniejszą legitymację demokratyczną, uzyskał większość, która jest silniejszą większością niż w wyborach prezydenckich osiągnął prezydent. I tymczasem produkty pracy parlamentu, mhm. czyli przyjęte ustawy, są następnie wetowane skutecznie przez prezydenta, ponieważ dla usunięcia, dla obalenia tego weta potrzebna jest większość trzech piąt. Czyli ta zmiana, bo chciałam zapytać tutaj o dwie rzeczy. Pierwsza taka, bo pan prezes powiedział o tych mocnych wstrzymaniach konstytucyjnych. Czy to jednak nie jest tak? I to jest w ogóle jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Pewnie pana profesora też o to pytają obywatele. Czy coś można byłoby rzeczywiście w tej konstytucji wzmocnić Zmienić, żeby takie sytuacje nie mogły mieć miejsca w przyszłości. I ja jednak myślę, że wobec użycia siły i doptania każdej zasady chyba nie ma takich bezpieczników. Teraz to widzimy, to jest jedna rzecz. Właśnie, a druga. Jakby to weto miało wyglądać? Co wtedy dyskutowaliście o tym, żeby właśnie ten proces nie był taki paraliżujący? Tak, oczywiście. A tu, a tu jest kwestia natury filozoficznej, którą pani mecenas podniosła. Moim zdaniem rzeczywiście bardzo istotna dla rozumienia sytuacji. Dlatego, że pytanie, czy w ogóle w tym naszym świecie realnym da się stworzyć jakiekolwiek zabezpieczenia i gwarancje. Jakieś takie właśnie bezpieczniki, które będą trzymały. <kuhy> zawsze. Czy to jest w ogóle do pomyślenia? Otóż moja odpowiedź niestety jest negatywna. To znaczy rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli poszukiwać takich idealnych konstrukcji prawnych, to prawo jest bezradne, bo prawo zawsze ustąpi przed siłą. Prawo, prawo niestety przegra z wolą czynienia bezprawności. Prawo się nie posługuje siłą. Prawo posługuje się autorytetem, Prawo posługuje się perswazją, prawo posługuje się instrumentami sobie właściwymi dla kształtowania postaw obywatelskich, dla Funkcjonowania struktur państwa, ale prawo nie ma wojska i armat. To jest ten, ten słynny dylemat, prawda? A co ma prawo? Kiedy Stalin, rozważając o kompetencje papieża, mówił, a ile, ile mhm. toż? Ile, ileż papież ma armat? Otóż pa, papież mhm. nie ma armat. Trybunał Sprawiedliwości, z, zawsze powtarza mój znakomity kolega Kun Lenards, też nie ma armat. My nie mamy armat. My działamy w oparciu o um, konsensus wszystkich państw członkowskich i udzielone nam kompetencje wynikające z traktatu. Ale oczywiście można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że państwa członkowskie nagle, oby tak się nie stało, kompletnie zmieniły swoje stanowisko i zaczęły intencjonalnie działać przeciwko traktatowi. I to, co się dzieje w Polsce, moim zdaniem, jest właśnie dlatego takie trudne do rozwiązania, że nagle prawnikom daje się do rozwiązania rybusy związane z kwestiami pojawiającymi się na skutek bezprawnego działania, niekonstytucyjnego działania władzy. Prawnik jest bezradny trochę, bo prawnik nie może odpowiedzieć na pytania, no dobrze, a, a co robić w takiej sytuacji, gdyby? My nie jesteśmy do tego przygotowani. Ja, ja mogę odpowiedzieć na pytanie, jak powinno być, Jakie prawo przewiduje możliwości? Jakie są sankcje? Ja mogę powiedzieć, w jaki sposób powinni być powoływani sędziowie? Jak powinien wyglądać proces mianowania sędziów przez pana prezydenta? Jakimi przesłankami powinien się kierować prezydent, który realizuje swoje kompetencje zgodnie z konstytucją? Albo na przykład realizuje swoje kompetencje w sprawie weta prezydenckiego zgodnie z konstytucją? Otóż wydaje mi się, że na te pytania to prawnicy mogą tylko formułować w odpowiedzi na te pytania, tylko hipotezy i nic więcej. Hipotezy, które będą zawsze rzeczą czysto niepewną i nie do końca przewidywalną. Ale my nie możemy dawać racjonalnych odpowiedzi, które by w pełni odpowiadały w rzeczywistości, by były, były jakimś panaceum na to, co można robić w obliczu takiego skrajnego bezprawia? Tak, ale też obywatele, i ja to rozumiem, nie chcą tych hipotez. Oni są tak już pogrążeni w zalewie informacji i w takich dwóch narracjach, że oni by chcieli, tak myślę, gotowych odpowiedzi i rozwiązać. Tak? Ich hi ja, ja rozumiem, ja rozumiem. To myślę, to, że, że gubi. Tak. Ja rozumiem, ja absolutnie, absolutnie podzielam wrażliwość obywateli, <grym>, ponieważ, ponieważ ja sobie wyobrażam, że nawet ta nasza rozmowa jest traktowana jako taka wymiana dość abstrakcyjnych yy, poglądów, a oni chcą wiedzieć wreszcie, jak, jak powinno być. No, jak to, jest, to powinno być, jak czy powinno być. To, to jest tak na, powinno być przyjęte. trochę, czy trochę nie? tak jak na wykładach, mm -hmm. które miałem czasami z zakresu dość skomplikowanych problemów prawnych. Przecież jest, proszę państwa, pięć możliwych interpretacji takiego i takiego konstruktu kodeksu cywilnego. Tu mamy do czynienia, prawda, z historią taką, śmaką, owaką. Mhm. A studenci na to, no dobrze, panie profesorze, ale jak jest naprawdę? Więc właśnie, jak jest naprawdę? Jestem trochę bez rady. To dzisiaj zresztą była bardzo piękna wymiana poglądów pomiędzy panem marszałkiem Markiem Borowskim mhm. i panem redaktorem w rozmowie w TOK FM porannej, mhm kiedy Marek Borowski zapytany, no dobrze, no to jaki jest scenariusz B, jeżeli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania? On mówi, ja nie będę na to pytanie odpowiadał, bo ja mogę odpowiedzieć na pytanie, co ma zrobić prezydent, a prezydent ma przyjąć ślubowanie. Koniec, kropka. Rozważanie w tej chwili planu B yy, wydaje mi się niewłaściwe. To jest jakby pójście tropem takiego rozumowania... No, Stoimy na gruncie konstytucji, tak. stoimy na gruncie prawa, a wobec tego nie możemy się wdawać w dywagacje, no bardzo niepewne, co się będzie działo dalej. No niestety, niestety rzeczywistość nas zmusza do tego, żeby być przygotowanym na te, tego w, rodzaju dywagacje że te, sygnały i są. Nie te sygnały są, że to ślubowanie nie zostanie przyjęte. I o tym właśnie, na tym się momencie chciałam zatrzymać, bo teraz to jest taka bieżąca dyskusja dotycząca samego konstruktu tego ślubowania i właśnie tego, czy ono jest jednak zwyczajem prawnym, czy tak jak próbuje chyba nam to wmówić Kancelaria Prezydenta, no pewnego rodzaju, nad prerogatywą Prezydenta, bo to jest chyba taka kreacja. To w gąszczu tych wszystkich trudnych odpowiedzi może spróbujmy zacząć. Tak, no, to jest tego. właśnie, ale myślę, że znowu tutaj jest tysiąc nieporozumień nadinterpretacji przy inaczej, deformacji, no bo sprawa jest właściwie dość z punktu widzenia prawnego, Prawda. dość prosta. No bo mamy do czynienia z bardzo wyraźnymi przepisami Konstytucji. Z 74 Konstytucji mówi, kto wybiera sędziów, Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie są wybrani z momentem podjęcia uchwały przez Sejm w sprawie wyboru. Koniec, kropka. Tutaj prezydent w tym zakresie nie ma nic do zrobienia. Oni są sędziami. I teraz nagle dowiadujemy się, że Otóż prezydent ma mieć jakieś, jakieś do tego kompetencje, prerogatywy, nie wiadomo co bliżej, które pozwalają mu na to, by na przykład nie uznać wyboru. No przepraszam bardzo, ale nawet dla nieprawnika, jak sądzę, przyjęcie takiego rozumowania no oznacza po prostu bezpośrednie podważenie kompetencji Sejmu, władzy ustawodawczej, która jest bardzo jasno określona. Ale jeżeli prezydent może ingerować w ten proces, Yy, ustanowienia sędziego, ingerować w taki sposób, że na przykład ma yy, prawo weryfikacji prawidłowości podjętej uchwały, ma przyjrzeć się temu, czy oni spełniają jego zdaniem kryteria, czy też nie, to w gruncie rzeczy cały ciężar jest przenoszony no, na niego. Nie, no, to jest tak. właśnie ewidentny przykład, więcej niż ewidentny, ale najbardziej podręcznikowy przykład wkraczania władzy prezydenta w kompetencji innego organu i naruszanie rzeczywiście zasady konstytucyjnej, która nakazuje działanie zgodnie z go zgodnie z przepisami prawa. Prezydent narusza prawo w ten sposób, narusza co więcej konstytucję, nie tylko ustawy, ale konstytucję, bo on nie tylko przecież odmawiając nie wykonuje jakiejś tam czynności faktycznej, ale on chce doprowadzić do tego, by mechanizm konstytucyjny został sparaliżowany. I to jest bardzo niebezpieczne. Bo z tego ta czynność na pewno, że państwa, nie jest czynnością urzędową sensu stricto, nie jest żadną prerogatywą tym bardziej. Ona nie jest tym, co niektórzy chcą porównywać z aktem mianowania sędziów Sądów Powszechnych czy Sądu Najwyższego. To nie to, nie to. Mhm. bo tam rzeczywiście ten moment mianowania jest jakby decydujący. On konstytuuje sam akt nominacyjny, ale tutaj, tutaj nic takiego nie ma. Prezydent jest biernym odbiorcą, biernym odbiorcą roty ślubowania. Jak słusznie się zauważa roty, która jest adresowana tak naprawdę do narodu, do społeczeństwa, to obywatele mają usłyszeć przy, przy tej okazji, przy składaniu ślubowania, że sędzia Trybunału będzie działał w interesie dobra wspólnego i całego narodu. I o to właśnie, i przestrzegając konstytucji, oczywiście. I o to właśnie chodzi. Natomiast rola prezydenta jest czysto bierna. On ma to usłyszeć Ma przyjąć do wiadomości, ale nic więcej. I dlatego to jest czynność, która nie bez powodów jest naz nazywana czynnością techniczną czy czynnością ceremonialną, a słowo wobec prezydenta no, musi być rozumiane też w taki sposób, by ta treść ślubowania i fakt jego złożenia dotarł do wiadomości prezydenta. Czy to nie jest trochę tak, że tej narracji nam zabrakło w momencie, kiedy pan prezydent Uda jednak nie przyjął tych ślubowań? Czy nie jesteśmy trochę teraz ofiarą tej sytuacji? Bo tam, ja to w pewnym sensie rozumiem, ale nie wypowiedzieliśmy tego, prawda? Chyba tak, jak wypowiadamy to teraz. Czy jesteśmy ofiarą jakiejś narracji? Ja myślę, że my jesteśmy ofiarą... E, intencji bardzo wyraźnie łamania, mhm. łamania konstytucji przez głowy państwa. Niestety, trzeba wyraźnie powiedzieć. Intencja, nie Mam nadzieję ciągle, bo jest jeszcze chwila na refleksję. E, mam nadzieję, że e, jednak e, dojdzie do złożenia ślubowania. I oczywiście możemy na to spojrzeć e, jeszcze w inny sposób. No, czy przypadkiem snując tego rodzaju interpretacje teraz, my w jakimś sensie nie podważamy tego, co, co jednocześnie powtarzamy, prawda? W, mhm. w, co jednocześnie mówimy cały czas konsekwentnie, że prezydent ma przyjąć. No, jeżeli uznajemy, że to przyjęcie przez prezydenta bierne może nastąpić w jakiejkolwiek innej formie, no to być może podważamy tym samym pierwsze stwierdzenie. Wydaje się, że bardziej naturalne, właśnie zgodne z tym, o czym pani teraz wspomniała na początku, zgodnie z ustalonym zwyczajem konstytucyjnym, zgodnie z ustaloną praktyką, której nie ma potrzeby zmieniać i która jest chyba zgodna intuicyjnie z rangą wydarzenia, jest odpowiednią oprawą dla wydarzenia, którym jest złożenie ślubowania, to powinno się odbywać w prezydenckim Prezydenckim obecności fizycznej prezydenta. Więc ja uważam, że te środki, o których mówimy, to one nie zmieniają natury samego aktu ślubowania, czyli te środki jakby zastępcze, ta czysta substytucja, która, która może wydać się dzisiaj wielu osobom trochę nienaturalna, ale to jest, ona nie, nie zmienia, jak powiadam, istoty tego, co się dzieje. To znaczy tego, że następuje przekazanie określonej treści roty ślubowania przez sędziego, który następnie ten akt dociera do, do wiedzy prezydenta. I oczywiście nie ma tutaj doskonałych rozwiązań w każdej sytuacji, w której Prawo, też powiedzmy to wyraźnie, prawo nie może przewidywać rozwiązań i mechanizmów nie. na wypadek łamania konstytucji, na wypadek łamania prawa w takich sytuacjach. Znaczy rzeczywiście my tworzymy prawo cały czas w przekonaniu, że ono będzie przestrzegane. Prawda? A tu jeżeli zakładamy, że jakieś podstawowe normy prawa są intencjonalnie, intencjonalnie łamane. I to przez osoby, które odpowiedzialne są za strzeżenie tego prawa, są gwarantami konstytucji, no to, yy, prawdę mówiąc, tego rodzaju sytuacje wymykają się spod pomysłu tych, którzy tworzą akty normatywne. Tak sobie myślę o tych rozwiązaniach, bo ja też staram się, pytana, uciekać od takich konkretnych propozycji. Dlatego właśnie, że, że nigdy z tym nie mieliśmy do czynienia i zawsze to mówię w taki sposób, że Chodzi o to, żeby ta notyfikacja do prezydenta była skuteczna jako do prezydenta jako reprezentanta woli narodu, tak no bo w zasadzie do tego się to sprowadza. I można wybierać różne, mniej lub bardziej właśnie ceremonialne rozwiązania, prawda? Rozwiązanie przed notariuszem pewnie jest mało ceremonialne, może przed Marszałkiem Sejmu jest bardziej ceremonialne, może przed Zgromadzeniem Narodowym, tak jak zresztą proponuje hmm. profesor Wentowska, jest najbardziej ceremonialne. Czyli jakby wypełnia też to takie oczekiwanie w obywatelach, no właśnie tego zwyczaju, tak? Obywatel jest przyzwyczajony i też jest trudno powiedzieć, zawsze to było robiony w sposób uroczysty w Pałacu Prezydenckim, a teraz pójdziemy do notariusza. Ten obrazek, Również, myślę, tak. dla obywatela, on też jest ważny, też, też ma dla niego znaczenie, no bo on wzmacnia też te narracje, prawda? Oczywiście dla obywatela tego rodzaju zdarzenie ma ogromne znaczenie, bo to jest taki wyraźny message, takie przesłanie, prawda? Tak. Zobaczcie państwo, tutaj właśnie następuje moment e, objęcia stanowiska przez sędziego Trybunału Kostyjnego. To jest ten moment graniczny, gdzie rozpoczyna się jakby nowy etap. Ja też przecież uczestniczyłem w takich wydarzeniach e, w odniesieniu do, do siebie samego <grym> i moich kolegów. I za każdym razem to było mocne przeżycie, duże emocje, prawda? No bo to, to jest rzeczywiście zawsze jakiś etap. E, e, ludzie po potrzebują też symboli. Potrzebują sygnału, prawda, że coś się coś istotnego dzieje. I respektowanie takich obyczajów konstytucyjnych jest ważne. Ja w ogóle uważam, że to, co jest szalenie ważne dla także świadomości obywateli, dla ich poczucia pewności prawa i tego, że oni się czują dobrze w swoim państwie, to jest przewidywalność wynikająca stąd, że obywatele, no wiedzą, że są określone tryby, metody stosowania prawa. Że to prawo w taki, ani inny sposób jest interpretowane, jest wykonywane w określonych sytuacjach. Obyczaj, obyczaj, czy zwyczaj lepiej powiedzmy może, ale i obyczaj, prawda, bo to jest konstytucyjny, to są bardzo ważne komponenty. I co więcej, ja uważam, że Określone zwyczaje konstytucyjne są niezwykle istotnym składnikiem tego, jak interpretować konstytucję na przyszłość, jak interpretować prawo. Bo właśnie poprzez to, że one tworzą ową przewidywalność, pewność dla obywatela jest strasznie to ważne, prawda? Żeby, żeby prawo było jasne pozwalał odpowiedzieć na pytanie, jak będzie, prawda? A co mm. będzie, jeżeli ja wdam się w spór ze swoim sąsiadem? A co będzie, jeżeli wystąpię do sądu z oskarżeniem takim lub innym? A co będzie, kiedy ja będę samo oskarżony? To wszystko razem jest dla niego strasznie ważne i ustalona już, ustalona praktyka, dlatego ustalona praktyka stosowania prawa jest traktowana właściwie równoznacznie z ustaleniem znaczenia treści normy. Proszę zwrócić uwagę, że nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z ustaloną praktyką sądową, czy ustaloną praktyką postępowania, to właśnie owa praktyka staje się przedmiotem kontroli. Tak było mm -hmm. tak, tak w gruncie rzeczy jeszcze w czasach, mm -hmm. kiedy funkcjonował normalny Trybunał Konstytucyjny. Tak było, że Trybunał Konstytucyjny, mówiąc o treści normy, którą kontrolował, zgodność z Konstytucją, mówił o tym, nie jak on ją rozumie, tylko mówił o tym, co jest w tym ukształtowanym, praktycznym sensie normy niezgodne z konstytucją. I jakby eliminował, eliminował znaczenie ustalone praktyką tak. jako niekonstytucyjne. I to, jest, to pokazuje jakby też ogromne znaczenie, siłę tego, co stoi za ukształtowanym stosowaniem prawa. Dlatego ja sądzę, że wiele instytucji konstytucyjnych, łącznie przed zwetem prezydenta, one powinny być kształtowane zgodnie z duchem jakby tych, tych mechanizmów i tych instytucji. Ja uważam, że weto prezydenta to nie jest mechanizm, który może być postawiony całkowitej arbitralności głowy mhm. państwa. No właśnie dobry zwyczaj konstytucyjny i rozsądna, zawsze powinna być dobra, racjonalna interpretacja konstytucji wymaga, żeby prezydent korzystał z tego weta w sposób Szczęśliwy, ostrożny, żeby nie wychodził poza rolę, która jest mu przepisana jako głowie państwa. Żeby to weto to miał charakter no, przede wszystkim rzeczywiście jakby takiego dzwonka alarmowego, który się zapala wtedy, kiedy rzeczywiście naruszane są pewne wyraźnie pewne standardy konstytucyjne, a nie dlatego, że prezydentowi się nie podoba taki lub inne rozwiązanie, bo to nie jest funkcja prezydenta przy wecie. To, że mu się nie podoba taki lub inny mechanizm, to jest oczywiście zrozumiałe ale on nie jest kolejną trzecią izbą władzy ustawodawczej i ma interweniować w takich sytuacjach, które wymagają rzeczywiście szczególnego jakby zainterweniowania hmm. z względu ochrony konstytucji. Prezydent powinien działać tutaj rzeczywiście w charakterze gwaranta, gwaranta konstytucji. Prawda? Gwaranta konstytucji w tym sensie, że on działa w sprawach niezwykle, niezwykle istotnych. Natomiast gdybyśmy na przyszłość, bo pani Mysana zadała to pytanie, myśleli o jednak doprecyzowaniu norm dotyczącej weta, no to myślę, że no właśnie mhm. by stworzyć taki mechanizm, który by y, dopasował to weto prezydenckie do pewnego modelu takiego weta ostrzegawczego. To znaczy jest to rzeczywiście stanowisko prezydenta, głowy państwa, który zwraca się do parlamentu. Przemyślcie jeszcze sprawę raz. Ja zwracam wam uwagę na to, że tutaj jest niebezpieczeństwo naruszenia konstytucji, naruszenia praw obywatelskich, naruszenia wolności yy, czy naruszenia istotnych interesów państwa. Zwróćcie jeszcze raz na to uwagę, jeszcze raz zagłosujcie wobec tego nad tą ustawą, przemyślcie i podejdźcie do dyskusji. I takie weto ostrzegawcze, ono byłoby racjonalne, bo ono jest rzeczywiście um, jakby no, pewnym filtrem dodatkowym na wszelki wypadek, żeby mm -hmm. uniknąć wpadek, mówiąc już kolokwialnie, prawda, wpadek y, ustawodawcy. No i wtedy, jeżeli jest takie weto ostrzegawcze, no, to parlament powinien móc przegłosować jeszcze raz ustawę, no, ale zgodnie z, z normalną z zasadą. Większością, większością, tak, tak. Zgodnie z zasadą większości, mm -hmm. a, nie, a nie tą kwalifikowaną, która praktycznie rzecz biorąc paraliżuje możliwość podjęcia regulacji. Trochę, panie profesorze, jeszcze chciałam porozmawiać o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo mamy teraz dyskusję o Trybunale, ale mamy równoległą dyskusję o przyszłości no, Krajowej Rady Sądownictwa. Zostały zaproponowane rozwiązania, również takie, których nie było wcześniej, czyli znowu jesteśmy w takim momencie... Tych interpretacji i szukania rozwiązań na gruncie ustawy, co do której wszyscy powiedzieliśmy sobie, już nie tylko my jako prawnicy, ale też i Trybunały, i Europejski Trybunał Praw Człowieka, i przecież i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no już ocenił wielokrotnie sposób wyboru sędziów przez tak powołaną Krajową Radę Sądownictwa, ale mamy prawo, jakie mamy, nie zostało, właśnie zostało zawetowane to, które mogło odwrócić tę sytuację. No i teraz może też tak z perspektywy obywatela zapytam, czy, czy uda się przekonać do tej narracji, że jednak mamy, no bo to jest trudne, prawda? Mamy prawo, o którym powiedzieliśmy, ono jest zła, ale na jego podstawie hmm. jednak dokonujemy wyboru. Robimy to w inny sposób, dajemy legitymację szeroką sędziom, ale czy to ma szansę na to, że obywatel w to uwierzy? To jest oczywiście kwestia tyleż treści prawa i treści mechanizmów, jak i też komunikacji. Znaczy rzeczywiście ja uważam, że, że to, czego nam ciągle brakuje, to jest poważnego dialogu ze społeczeństwem, w komunikacji, która właśnie polegałaby na czymś innym niż na przepychankach personalnych i na obrzucaniu się tymi lub innymi infektywami, tylko pokazywałaby rzeczywiście na czym polega istotny problem i na czym należy się skupić, co jest naprawdę stawką w takiej, a nie innej sytuacji. Nam trochę, trochę takiej narracji brakuje. Dyskusje na temat prawa są, no dobrze, na, to przecież tak naprawdę nie jest niezgodne niezgodne z istniejącą ustawą, to jest nieprzewidywalne, no to bez tego co mamy robić. Ale no właśnie, to wymaga szerszego, szerszego kontekstu. To wymaga pokazania ludziom, którzy nie są prawnikami, żeby zechcieli się trochę zastanowić nad tym, gdzie jesteśmy i dlaczego. Tego mi brakuje. To jest w ogóle generalny problem, trochę już jeżeli poza, poza ramy tego pytania. To jest problem także kultury prawnej, której nam ciągle w społeczeństwie polskim brakuje. My jesteśmy trochę bezradni, chociaż i tak to ostatnie... Dziesięć lat podejrzewam intensywnych dyskusji prawników, doprowadziły do tego, że tak nasza świadomość to, to troszeczkę się zwiększyła. I, i dzisiaj jest większą y, swobodą obywatele pewnie przyjmują do wiadomości, że są jakieś problemy z Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Stanu, y, Sądem Najwyższym, y, jakby z większym zrozumieniem chyba, myślę, poruszają się trochę, chociaż nie, nie jest doskonale. Na rozwiązanie tego pytania. Y, rzeczywiście. Musimy zawsze pamiętać o tym, że założeniem podstawowym tego, co się dzisiaj dzieje z Krajową Rady Sądownictwa jest doprowadzenie do stanu, który jest zgodny z konstytucją. To znaczy wprowadzenie do Krajowej Rady Sądownictwa odpowiedniej reprezentacji sędziowskiej w sposób, który odpowiada wyrażonej w normie konstytucyjnej idei, że to mają być przedstawiciele środowiska sędziowskiego, wybrani przez środowisko sędziowskie. Wybrani przez środowisko sędziowskie. I teraz oczywiście jesteśmy trzymani w pewnym klinczu. No bo ustawa, która miała rozwiązać ten problem w sposób jednoznaczny i bardzo precyzyjny, została zawetowana przez pana prezydenta. Wobec tego jesteśmy na gruncie starej ustawy. A ta ustawa przewiduje wybór przez polityków, krótko więc przez parlament. To jest akt powołania. Ale wydaje się, że to jest właśnie to jest klasyczny problem z zakresu też stosowania prawa i filozofii prawa. To znaczy musimy poszukać takiego rozwiązania w sytuacji, kiedy jesteśmy w takim klinczu, które pomimo tego, że formalne ramy, jakie stwarza prawo, bardzo nas ograniczają, poszukać rozwiązania, które będzie w możliwie w pełny sposób zbliżało się do tej idei, do założenia konstytucyjnego. Skład Krajowej Rady wchodzą w sędziowie, którzy są desygnowani przez środowisko sędziowskie. Myślę, że droga, którą wybrano jest bardzo rozsądna, dlatego, że ona się opiera ostatecznie w takich jakby swoistych prawyborach, które są dokonywane przez głównie walne zgromadzenia sądów desygnujących kandydatów. Jest lista tych kandydatów, a jednocześnie zachowujemy w dalszym ciągu pełne kompetencje parlamentu, hmm. zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy, która notabene nie jest ustawą zgodną z konstytucją, co, co, co też zostało niejednokrotnie już Powiedział. powiedziane. No ale ona formalnie dzisiaj obowiązuje, nie została formalnie uchylona. Bez tego parlament, kierując się treścią tej ustawy obecnie obowiązującej, będzie dokonywał wybor, będzie głosował. I teraz mamy do czynienia nie z przekazaniem jakby kompetencji sędziom co do wyboru. Dlatego to pamiętajmy, że na końcu tego procesu wyłaniania kandydatów następnie głosowania no jest jednak głosowanie w parlamencie. Ta formuła, którą w tej chwili się proponuje, którą się realizuje, jest formułą maksymalnie zgodną z istniejącymi ramami, ponieważ nikt nie odbiera i nie ogranicza kompetencji Sejmu. Sejm w dalszym ciągu na końcu drogi będzie głosował i teraz jest kwestią już odpowiedzialności posłów odpowiedzialności posłów, swoistego, można powiedzieć, poczucia, poczucia obowiązku związanego z takim stosowaniem prawa, które jest zgodne z duchem konstytucji, które zbliża nas do tego, co ustawodawca konstytucyjny zamierzał. I tu możemy liczyć na odpowiedzialność głosujących, że będą oni wybierali w związku z tym tak, jak tego grona proponowanego przez samych sędziów. Moim zdaniem tego rodzaju rozwiązanie pozwala nam wyjść z klinczu, w którym się znaleźliśmy. A musimy wyjść z tego klinczu, ponieważ to jest absolutnie podstawowy, najbardziej istotny element całej układanki, która dzisiaj tworzy ten zdeformowany wymiar sprawiedliwości. Musimy rozpocząć od tego, gdzie rozpoczyna się proces nominacyjny sędziów. Czyli Pamiętajmy, że Krajowa Rada, Rada Sądownictwa jest odpowiedzialna za rekomendacje w odniesieniu do kandydatów na sędziów przedstawiane prezydentowi. To jest jeden z konstytucyjnych elementów procesu nominacyjnego sędziów. Bez rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa prezydent nie może podjąć decyzji o nominacji sędziowskiej. I dlatego to jest takie szalenie ważne, żeby ciało, które będzie składało się w sposób zgodny z konstytucją, kształtowane w sposób zgodny z konstytucją, mogło tego rodzaju skuteczne rekomendacje Przekazywać. Dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa jest pozbawiona takiej kompetencji, takiej możliwości, ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tą, o której mowa w konstytucji. To zostało zidentyfikowane bardzo jednoznacznie w orzecznictwie sądów europejskich, zarówno ETPC, jak i CUE. I my musimy z tego wyciągnąć konsekwencje. Wydaje się, że ta koncepcja jednak y, y, idzie w dobrym kierunku. Ona spotkała się też w sumie z pozytywną opinią Komisji, Komisji tak. Weneckiej, co jest bardzo ważne do odnotowania. Komisja Wenecka doskonale zdając sobie sprawę y, z konieczności czynienia wszystkiego, co jest możliwe, żeby usunąć ten kolosalny bałagan i chaos wytworzony w Polsce przez poprzednie lata, y, w poprzednich latach y, deformowania Rządów prawa. No, rozumiem doskonale, że tutaj nie ma doskonałych, idealnych rozwiązań, ale trzeba poszukiwać takich rozwiązań, które są realistyczne i które dadzą się urzeczywistnić w postaci takiej procedury, takiego procesu, jaki dzisiaj jest realizowany przez samych sędziów, przez środowiska sędziowskie właniające kandydatów. Ja nie widzę naprawdę powodów dla kwestionowania tego, tej procedury. Ja się obawiam, że... Oczywiście ja się z panem profesorem zgadzam i w ogóle myślę, że... Bardzo dobrze się dzieje, że wychodzimy na prostą, przynajmniej na pierwszy zakręt tej opowieści o Krajowej Radzie Sądownictwa w końcu, ale co nas może czekać za, za rogiem, za, za tym zakrętem, to rzeczywiście nawet przy przyjęciu, że tak ona zostanie ukształtowana, czy z uwzględnieniem tego standardu przecież europejskiego dotyczącego wpływu środowiska sędziowskiego na takie rady jak Krajowa Rada Sądownictwa, to. mamy jednak prezydenta za rogiem, który ja obawiam się, że tak będzie, z kolei może nie powoływać sędziów wybranych już przez tę Nową Krajową Radę Sądownictwa. No bo ta tradycja wybierania sobie przez prezydentów, kogo powołam, kogo nie. Ona niestety już jest bardzo długa, bo robił to pan prezydent Kaczyński, robił jest to pan prezydent Duda. Zrobił to już pan prezydent Nawrotki przecież, nie powołując, co prawda, tych sędziów powołanych przez neo nie dlatego, że byli wadliwie powołani, tylko dlatego, że nie podobało im się jakieś listy, które podpisał i różne inne powody. I też się obawiam tego, no nie mamy odpowiedzi na to pytanie, że znowu będzie ten proces hamujący, no ale przynajmniej ten organ będzie uzdrowiony, to znaczy on nie będzie robił dalszej szkody, czyli nie będzie powoływał do systemu złych sędziów, ale też nie będzie usprawniał, prawda, bo to też chodzi o to, jak sobie obywatel o tym myśli, to mówi, ja chcę mieć w końcu więcej tych prawidłowych sędziów w systemie, bo nie chcę czekać tak długo na rozprawę sądową. Oczywiście, to jest, to jest potrzebowy cel. Przecież pamiętajmy, że mamy rozchwiany system i to, co dotyka najbardziej dzisiaj ludzi, to te niekończące się postępowania sądowe i nieprzewidywalność tego, co się dalej będzie działo. No przecież chodzi właśnie o to, żebyśmy wreszcie mieli pewność, że sędzia, który orzeka w naszej sprawie jest prawdziwym sędzią, z który skutecznie będzie orzekał. Przecież... Cała idea proponowanych rozwiązań w ramach tak zwanej reformy, prawda, głębokiej reformy łącznie z tymi ustawami praworządnościowymi, zmierza do tego, żebyśmy wreszcie ustabilizowali sytuację i mieli pełną przewidywalność prawa. Ja powiem szczerze, że y, oczywiście w pełni sobie zdaję sprawę z tego, że na końcu y, tego procesu mamy pana prezydenta, który y, znowu dysponując wetem może powiedzieć, no przepraszam, a ja na to się nie zgadzam, bo z takich lub innych powodów mi to nie odpowiada. Od razie musi pojawić pytanie, o co właściwie chodzi. Dlaczego my chcemy niszczyć państwo prawa w Polsce? W czym interesie to jest? Bo tak szczerze mówiąc, przecież rządów prawa i zgodności z określonymi standardami no, nie buduje się dla jakiejś tam strony politycznej, dla jednej strony procesu politycznego. Rządy prawa buduje się dla całego społeczeństwa, one są w interesie wszystkich. One są w interesie zarówno rządzących, jak i opozycji. Opozycja mhm. też powinna mieć interes w tym, żeby za stołem sędziowskim siedział suwerenny, niezależny i bezstronny sędzia. Żeby jego orzeczenia były niepodważalne i żeby mógł liczyć na to, że jego sprawy będą rozstrzygane zgodnie z ideą sprawiedliwości. No bo to jest w interesie każdego obywatela. Z tego powodu jest mi potwornie trudno odpowiedzieć o co właściwie chodzi. Dlaczego, dlaczego z taką konsekwencją niszczymy państwo prawa w Polsce? Dlaczego depczemy krok po kroku poszczególne możliwości, poszczególne y, instrumenty, które są proponowane, żeby to państwo prawa naprawić? To jest dramatyczny proces. Ja muszę powiedzieć, że to jest y, straszliwie przykre i nie ma dobrych odpowiedzi na to, jak wiemy. Bo znowu oczywiście powstaje pytanie, no i co wtedy? No, ja nie wiem y, do końca, co można proponować, jeżeli zadajemy pytanie, a co wtedy, jeżeli konstytucja przestanie być w ogóle przestrzegana i uznawana za obowiązującą i każdy organ będzie sobie robił to, co chce, mm. prawda? Według własnego widzimy się. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś takimi <głos> odpowiedziami były przecież rozstrzygnięcia właśnie europejskich trybunałów, czyli chociażby ta sprawa... One są nieprzestrzegane One dzisiaj. są właśnie nieprzestrzegane, A. czyli nie mamy tych odpowiedzi, no bo jak teraz rozmawiamy o tych niepowołanych sędziach, to ja cały czas pamiętam, że te osoby niepowołane przez prezydentów ja reprezentuję w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, od kiedy pamiętam, bo to bardzo długo trwa i tych spraw jest kilka i czekamy cały czas na to rozstrzygnięcie i ja mam nadzieję, że ono w końcu nastąpi. Nie wiem, jakie będzie, ale sobie potem myślę, że cóż z tego? Nawet jeśli to rozstrzygnięcie no, będzie szło w takim kierunku, w jakim Trybunał już poszedł w sprawie chyba litewskiej i gdzieś rzeczywiście ocenił tę odmowę powołań przez prezydenta, to i tak to nie będzie miało znaczenia. Tak jak nie ma znaczenia kolejny wyrok teraz grudniowy CUE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, poprzednie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, x wyroków na temat krajowych Rady Sądownictwa. To wszystko nie ma znaczenia. To wszystko się ubiera w taką wojenkę pomiędzy prawnikami. Wasi prawnicy kontra nasi prawnicy. Kto ma skuteczniejsze media społecznościowe? Kto jest bardziej żarłoczny na, na X-ie? Kto, kto bardziej brutalnie atakuje drugą stronę? Ten, ten po prostu wyrywa kawałek tej narracji, która właśnie przecież jest o ochronie sądowej, a nie o, o kłótni pomiędzy prawnikami. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych bardziej przykrych elementów sytuacji. Mianowicie to odrzucenie nie jako a priori, w ogóle możliwości respektowania orzecznictwa europejskiego. To się zaczęło tak naprawdę od tego słynnego orzeczenia z 7 października 20, chyba pierwszego roku prawda, Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział artykuł 19, artykuł 2 Europejskiego Traktatu nie stosują się w odniesieniu do oceny polskiego wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze dodał artykuł 6 Konwencji Europejskiej, prawda czyli prawo do sądu. Nie stosuje się. Czyli krótko mówiąc, jakby Uzyskało to tak zwaną taką quasi-konstytucyjną legitymację, to odmawianie stosowania orzecznictwa europejskiego, No co jest oczywiście kompletnym nonsensem, bo Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wobec tego orzeczenie tego typu ona nie może wywołać skutków, bo jeżeli traktujemy przestrzeń europejską, prawo europejskie poważnie, a tak przecież musimy jako państwo członkowskie, no to mamy do czynienia z zasadą pierwszeństwa prawa europejskiego i nie ma... Żadnych wątpliwości, że pomimo tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sądy w Polsce nie tylko mogą, ale są zobowiązane do tego, żeby przestrzegać, rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie interpretacji prawa europejskiego. To jest obowiązek każdego sędziego. Ma obowiązek pozostawienia bez zastosowania wyrok, tak zwany wyrok Trybunału mhm. Konstytucyjnego z 7 października. Ale rzecz się pogłębia, jak widzimy, ponieważ mamy do czynienia nagle z ustawą tak zwaną kagańcową, kolejną, prawda, którą proponuje pan prezydent, gdzie rozwiązania, które zmierzają do tego, by właściwie kompletnie ominąć możliwość stosowania standardów prawa unijnego czy prawa europejskiego w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, ten nakaz jakby odmowy stosowania do tych standardów jest bardzo wyraźnie sformułowany, co jest oczywiście kompletnie niezgodne z ideą postawania Polski jako państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, a przede wszystkim idzie w kompletnie, kompletnie w poprzek tego, co jest ideą podstawową podejmowanych dzisiaj reform stworzenia właściwych ram dla rządów prawa. To jest bardzo niepokojące, bo to może być potraktowane... Bez względu na to, co się stanie z tą ustawą dalej. Prawda? Ona jest w mm. tej chwili wysłana, zdaje się, do oceny Komisji Weneckiej. Bez względu na to, co będzie dalej. Nie sądzę, żeby ona była procedowana w dalszym ciągu. Ale bez względu na to, jaka będzie sytuacja, to mm. musimy powiedzieć, że to jest coś, co bardzo deformuje świadomość obywatelską. Mm. To jest taki sygnał także w odniesieniu do intencji programu tych, którzy dzisiaj także są przecież współodpowiedzialni za Polskę. Bo to pokazuje, co się może stać w sytuacji, kiedy zejdziemy z drogi reformowania praworządności w Polsce. Wejdziemy na drogę tych postulatów, które dzisiaj tak mocno brzmią w wypowiedziach obecnej opozycji, czy samego pana prezydenta. Gdzie my się znajdziemy? Ja muszę powiedzieć, że moja odpowiedź jest jednoznaczna na to. Moja odpowiedź jest taka, jeżeli my będziemy nadal postępowali na tej drodze nierespektowania orzecznictwa europejskiego, odrzucania standardów ukształtowanych na gruncie prawa europejskiego i konwencji europejskiej, to my znajdziemy się za chwilę poza Unią Europejską, bo nie może funkcjonować państwo, które w sposób jednoznaczny, intencjonalny nieustannie narusza, nie respektuje podstawowych zasad, unijnych i to może być potraktowane jako swoisty przejaw polegzitu. A nastroje antyeuropejskie rosną. I nastroje antyeuropejskie rosną, jak widzimy. To jest tak. szalenie bezpiecznym zjawiskiem. To jest takie bawienie się nastrojami, mhm. bo ja ciągle przypominam sobie jeszcze Zjednoczone Królestwo z okresu Davida Camerona, gdzie właściwie ten procent eurosceptyków czy niechętnych Unii w społeczeństwie brytyjskim był bardzo zbliżony do tego, który dzisiaj dostrzegamy w Polsce. Co się zrobiło w ciągu dosłownie kilku lat. Na skutek intensywnej, demagogicznej, czy populistycznej narracji antyeuropejskiej społeczeństwo zmieniło swoją narrację. Dzisiaj wprawdzie czytamy, chociażby ostatnie, ostatnie wydanie tygodnika The Economist, publikuje spory artykuł na temat nastrojów Brytyjczyków, hmm. którzy z wielkim opóźnieniem, ale dzisiaj dochodzą Zrozumieli. do wniosku, że jest to wielki dramat dla ich kraju. Że czują się zdecydowanie gorzej w swoim państwie niż wtedy, kiedy mieli zaplecze europejskie. Powrót do Unii Europejskiej jest być może w perspektywie możliwy, ale jest na pewno bardzo trudny. Panie profesorze, musimy już kończyć, ale chciałam pana zapytać dosłownie, w... będzie trudne pytanie jak na trzy zdania, gdzie szukać nadziei? I trudne, trudne i, i nietrudne, dlatego, że odpowiedź moim zdaniem jednak jest dość oczywista. Odpowiedź wynika stąd, że trwanie systemu demokratycznego, trwanie tego, co nazywamy demokracją opartą o zasadę równowagi władzy, to zależy od tego, czy my jako społeczeństwo będziemy zdolni do ukształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie potrafiło bronić swoich instytucji. Bo nie ma Wracając do początku naszej dyskusji, nie ma skutecznych mechanizmów prawnych, które by przeciwdziałały w sposób absolutny, absolutnie skutecznie efektywny łamaniu konstytucji. Ale jedynym instrumentem, które pozwoli na to, by zapobiec załamaniu się państwa prawa i utrzymywaniu mechanizmów demokratycznych jest samo społeczeństwo. Znaczy, jeżeli społeczeństwo nie będzie dawało legitymacji, nie będzie legitymizowało tych, którzy chcą łamać konstytucję i podstawowe rudymenty demokratyczne, to wszystko się może zdarzyć. Ja uważam, że społeczeństwo ma potężny instrument. Tu nie chodzi o to, żeby głosować na tę lub inną partię, chcę powiedzieć. Bardzo wyraźnie. Tu nie chodzi o opcję polityczną. Tu nie chodzi o jakiś wybór konkretnego polityka. Tu chodzi o to, że co do pewnych zasad, pewnych elementów społeczeństwo musi być zgodne. Wtedy jeżeli społeczeństwo nieładnie mówiąc internalizuje określone treści, wartości i zasady demokratyczne jest w stanie się skutecznie bronić. Bez tego, czyli społeczeństwo, które jest owładnięte przez narrację populistyczną, przez demagogów i kłamstwa, to społeczeństwo staje się niezdolne do obrony. I to jest doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo, panie profesorze, dziękuję. Bardzo. E, moim gościem był pan profesor Marek Safian. Audycję niezmiennie wydawała Piotrka Masierak. Państwu też dziękuję za uwagę. Żegna się z państwem Sylwia Gregorczyk-Abram i to była ludzka sprawa. To była powtórka programu. Nic straconego. Jakże Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Chomiczówka, chomiczówka, pierwsze winno, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka. Pierwsza dziewczyna, pierwsza lówka Pierwsze imprezy, klanie na balkonach Pierwsze próby z zespołem rockowym Pierwsze o życiu, poważne rozmowy Pierwsze pomysły, co tu dalej robić Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy Pierwsze życiowe, prawdziwe stresy Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości Pierwsze pomruch oddane kości Pierwsze papierosy przy automacie Pierwsze pornosy w czyjejś kacie Pierwsza śmierć widziana na własne oczy Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka Chomiczówka, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka. Pierwsza saletra, asfaltu, wybuchy, pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy Pierwszy zegarek elektroniczny, pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny Chomiczówka, chomiczówka Latem Iza, Belin, Truskaw komiczówka, chomiczówka Wysypisko radiowo, lotnisko, bemowo Chomiczówka, chomiczówka Tutaj przed szkole, szkoła 106 komiczówka, Chomiczówka, chomiczówka Pod kutą liceum dni zawodówka Rozszaskany szybowiec na bloku Samobójczy skok zakochanej pary Nie do wiary Religia w baraku, na tyłach kościoła I te butelki na zapleczu sklepu Zbierany buta do słoików Pierwszy w rodzinie drogowy w Nie ma już chomiczówki sprzed lat Wspomnień czat wali w głowę jak ołowiany grad To prawda, minęło już przecież kilkanaście lat Czasu szmat, życia szarej codzienności padł, Nagle spadł Zabierając w przeszłość tamten świat Zabierając w przeszłość, tamten świat Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat. Kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak. Jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia. W trudnej windzie, ja w krótkich spodniach. Trzymam kapset w kolorowych foliach. Liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic z tego, co teraz. Żaden hajs ani krótka kariera. Rokem trollowego, O Moment! Obicówka,